Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Amerykańska blokada cieśniny Ormus ekonomiści ostrzegają przed wstrząsem na światowych rynkach. Europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry coraz bliżej jest ruch prokuratury. Na starcie sezonu policjanci przypominają motocyklistom o bezpiecznej jeździe ruszają ze specjalną akcją. Światowe rynki w strachu Stany Zjednoczone zaczęły blokować cieśniny Ormus. Ekonomiści i ONZ alarmują, że to może doprowadzić do poważnych zakłóceń w dostawach paliw i odbić się na cenach żywności. Donald Trump zapewnia, że amerykańska blokada irańskich portów zmusi Teheran do ustępstw. Prezydent USA powiedział, że dostał sygnał od władz Iranu, że chcą zawrzeć porozumienie. Dodał, że mimo fiaska negocjacji w Islamabadzie negocjacje z Iranem są kontynuowane. Unia Europejska kontra kryzys energetyczny wywołane wojną na Bliskim Wschodzie. Bruksela pracuje nad obniżeniem rachunków. Gotowe propozycje w tej sprawie ma pokazać w przyszłym tygodniu. O szczegółach zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Beata Płomecka.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 Nowy ruch prokuratury krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry wystąpiła do sądu o wyznaczenie terminu rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Polityk PiSu od dłuższego czasu jest za granicą. Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową, ale mogą ją cofnąć po wczorajszej wygranej Petera Madziara. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przypomina, że śledczy czekają na rozpoznanie wniosków w sprawie ENA od 10 lutego.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 Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Rozmowę o kierunkach zmian w edukacji wiceminister resortu Katarzyna Lubnauer na spotkaniu z nauczycielami i rodzicami w Tomaszowie Mazowieckim opowiadała o założeniach programu Kompas Jutra.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 Bezpłatne szkolenia i odblaskowe kamizelki dla motocyklistów na starcie sezonu na Mazowszu. Do pakietu policja dorzuca specjalny spot promujący bezpieczeństwo. To akcja organizowana razem z Autodromem Jastrząb i Motocyklowym Klubem Lekarzy. Doktor Motoclub. Wzajemny szacunek na drodze to fundament bezpieczeństwa. Paweł Lipiec, czwarty sezon na motocyklu. Staram się, żeby mnie nie ponosiła na drodze publicznej ułańska fantazja.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 To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. A to są wiadomości sportowe, Andrzej Grabowski, zapraszam. Poniedziałkowy wieczór w Gliwicach jest piłkarski. Na zakończenie 28. kolejki Ekstraklasy, mecz, który może zmienić sytuację w dolnej części. Niemal do ostatniego miejsca, a oba zespoły walczą nie tylko o to, żeby awansować do finału, to też taki mały rewanż za to, co działo się w Lidze Mistrzów. Tam w ćwierćfinale projekt Warszawa wyeliminował Bogdankę lub Lubin, no i na pewno zespół z Lublina będzie chciał się za to wszystko odgryźć. Na razie na tablicy wyników 7 do 7. Z Warszawy do Słowenii, do Bledu, gdzie ruszyły hokejowe Mistrzostwa Świata Kobiet na poziomie 2a, czyli odwzorowując takiej hokejowej czwartej ligi. Na inaugurację Polki wygrały z Australikami 5 do 0. W trunieju gra 5 drużyny, a zwycięzczynie awansują na poziom 1b. Na chwilę jeszcze do Częstochowy, gdzie Jacek Magiera ma zostać upamiętniony jako patron nowo powstającego wiaduktu. To inicjatywa Stowarzyszenia Kibiców Rakowa Wieczny Raków. Podkreślono, że Magiera był wybitnym częstochowianinem, szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności sportowej. Projekt uchwały ma być poddany pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Jacek Magiera, ostatnio drugi trener reprezentacji Polski, zmarł nagle w piątek w wieku 49 lat. Zatrzymujemy się, zapraszając na Kronikę Sportową na 22.35. Pogoda. Wieczorem i w nocy nad Polską będzie przebywać chmur w okolicach Szczecina. Może przelotnie popadać. Temperatura minimalna około 4 stopni w centrum, do 8-9 na zachodzie, tylko przy wschodniej granicy chłodniej nawet minus 2 stopnie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk pozostaje pod wpływem rozległego wyżu z centrum 1033 hPa nad zachodnią Rosją. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni zatokę pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 6 Stopni, widzialność dobra. Na zachodzie możliwy deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 4 do 5 miejscami w porywach do 7. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 5 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr wschodni 4 do 5 w porywach 6. Na północy do 7. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra. Możliwy słaby deszcz.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 Autopromocja Tu jest muzyka Coś się stało, że tak mało nam dziś potrzeba Cztery ściany, biec malowany kolorem nie ma co sprawiło, że wyśniło nam się to wszystko Serca bicie i świcie twoje usta blisko To sprawił rytm, zwyczajny rytm Że nagle świat nam doczu oczu znikł Po zamotnionym, na parkiecie i na świecie samym Tak nie potrzeba więcej przecież od zarysu warg To sprawił rytm, zwyczajny rytm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 to sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt, że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest, że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens. To sprawiły rytm, zwyczajny rytm, że noc to noc, a świt to świt. Jak chcemy, potrafimy, by nam świat oczu znikł. To prawi rytm, zwyczajny Dd To To sprawi zwyczajny rytm.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 to sprawił rytm, śpiewał Andrzej Dąbrowski. Kto wie, być może ten rytm to jest ta najważniejsza sprawa w życiu artystycznym Andrzeja Dąbrowskiego. Dziś, proszę Państwa, Andrzej Dąbrowski, legendarny perkusista, polski piosenkarz, kompozytor, dziennikarz, fotografik, kierowca rajdowy. Obchodzi swoje 88. urodziny, legendzie, wspaniałemu pieśniarzowi, wspaniałemu perkusiście. Kłaniamy się nisko. Panie Andrzeju, 100 lat to za mało, zdecydowanie, przynajmniej 150 w dobrym zdrowiu i w dobrej formie. Cieszę się, że od czasu do czasu odwiedza pan nasze radio i tak będzie jutro podczas rejestracji naszej audycji jubileuszowej na stulecie radiowej jedynki. Marcin Kucy, kłaniam się. Proszę państwa, w całości dzisiaj tę audycję poświęcam Dorobkowi i samej postaci Andrzeja Dąbrowskiego. Uważam, że to wybitny muzyk, wspaniały wokalista, człowiek renesansu, który przyszedł na świat w Wilnie, ale zamieszkał krótko potem w Krakowie i był częścią tego wspaniałego ruchu oddolnego i tych kilku młodych chłopaków, którzy chwycili za instrumenty i stwierdzili, że tutaj w Polsce w tych trudnych wtedy warunkach lat 50., oni będą grali zachodnią muzykę, będą grali jazz. Te początki to oczywiście spotkanie z Wojciechem Karolakiem, tam właśnie w Krakowie jego trio, ale za ten pierwszy profesjonalny krok uznaje się występ z Wandą Warską i Andrzejem Kurylewiczem w 1958 roku. No i tam wtedy, że tak powiem, Nastąpiła inicjacja Andrzeja Dąbrowskiego jako profesjonalnego muzyka jazzowego. Jak wyglądała dalej ta historia? Oczywiście opowiem ją pokrótce dzisiaj do 21. Andrzej Dąbrowski i jego dorobek. Sięgam po płytę Go Right, to Green Eyed Girl i to właśnie Andrzej Kurylewicz, a w tym zespole Andrzej Dąbrowski na perkusji. Andrzej Dąbrowski na perkusji Green Night Girl. Przypomnę, w dniu urodzin dzisiaj bardzo dużo i muzyki z udziałem naszego artysty, ale także usłyszymy jego głos. Proszę Państwa, był taki moment, kiedy Andrzej Dąbrowski był fantastycznie rozchwytywany. Był Kurylewicz, był Karolak, ale później już był i Ptaszyn Wróblewski, i Komeda, i Milian, i Włodzimierz Nachorny, i Zbigniew Namysłowski. Ale proszę Państwa, kiedy przyjeżdżali zagraniczni artyści, to również potrzebowali tutaj zespołu akompaniującego. I właśnie wtedy, w tych składach, występował. Andrzej Dąbrowski. To ja powiem tylko słowo. Rok 1960: Jazz Jamboree. Do Polski przyjeżdża Stan Getz, a towarzyszy mu trio Andrzeja Trzaskowskiego. Na perkusji Andrzej Dąbrowski. Fox That Live On The Hill, Stan Getz i Andrzej Trzaskowski Trio Bębnił fantastycznie zresztą z niesłychanym pulsem i wyobraźnią, i fantazją Andrzej Dąbrowski. Proszę Państwa, to było tak, że koncert się odbył, ale była jeszcze sesja nocna, kiedy nagrano kilka utworów właśnie ze Stanem Gecem w tym składzie. Niesłychana rzecz, o której niejednokrotnie właśnie Andrzej Dąbrowski opowiadał na naszej antenie. W ogóle, kiedy pomyślimy sobie, że nasze wspaniałe trio akompaniowało kiedyś te 66 lat temu takiemu muzykowi jak Gets to wydaje się właściwie niebywałe. Jeszcze jedno nagranie, proszę Państwa, z tego koncertu. I'll Remember April, czyli zapamiętam ten kwiecień. Stan Gets i ponownie w składzie akompaniującym Andrzej Dąbrowski.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 Przypomnę, że dzisiaj urodzina Andrzeja Dąbrowskiego, wybitnego muzyka, perkusisty, wokalisty, ale także człowieka wielu talentów, rajdowca, fotografika. Now's the Time to już z kolei Don Ellis, który zawitał w 62 roku do Polski i tutaj ponownie towarzyszyło mu trio, tyle że tym razem Wojciecha. Karolaka. Nie muszę dodawać, że za zestawem perkusyjnym. Oczywiście Andrzej Dąbrowski. Proszę państwa, kolejne lata to oczywiście współpraca między innymi z Janem Ptaszynem Wrublewskim w Polish Jazz Quartet, ale także z Krzysztofem Sadowskim. No i zaraz potem, proszę państwa, te role troszeczkę się odwrócą, bowiem Andrzej Dąbrowski stanie przy mikrofonie, a Jan Ptaszyn Wrublewski napisze mu piękne piosenki. Na razie jednak zasiada za perkusją. Najpierw Polish Jazz Quartet i to będzie nagranie ze studia M2, a potem Krzysztof Sadowski. Skąd my to znamy?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 Temat dziwnie znajomy, pięknie znajomy. Skąd my to znamy? Krzysztof Sadowski, jego organowa historia i do tego na perkusji. Andrzej Dąbrowski. Proszę państwa, tę część popową, rozrywkową myślę, że przeniesiemy sobie na zupełnie inny czas, bo wtedy musiałby zabrzmieć te wszystkie wspaniałe rzeczy, takie jak do zakochania jeden krok, show by night, czy choćby zielono mi. Dzisiaj y, trochę inna twarz naszego mistrza, ale to było tak rzeczywiście, że w pewnym momencie swojego życia artystycznego Andrzej Dąbrowski odbierał nagrodę Grand Prix w Opolu, a jednocześnie uznawany był za najlepszy Wszego wokalistę jazzowego w Polsce w ankiecie Jazz Forum łączył to wszystko z niesłychaną, wspaniałą gracją i jednocześnie szlachetnością i klasą. Proszę państwa, sięgam teraz po taką płytę albo inaczej. To w skrócie mówiąc, płyta, na której wybitni polscy wokaliści pokłonili się rapowym tekstom, ale nie rapowali, tylko zaśpiewali je. I to wszystko z orkiestrą. I Andrzej Dąbrowski grał tam naprawdę pierwsze wokalne skrzypce. Refleksje. Andrzej Dąbrowski, proszę, Posłuchać, jak on interpretował całkiem niedawno hip-hopowe strofy. Jakiś czas temu światło zgasło, ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson Bardzo ciężko przed się romansom Zasłoń okno i niech ten bit gra Szansą jest alkohol w litrach Myślę o tych, których przy mnie nie ma Przydałby się jakiś melanż Ika czysta, uczucia bez obeg Czy to ludzie z przeszłości Spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz Masz przewagę, to pociąga ich siła A odpycha ich upadek Musisz patrzeć im w oczy bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta, oglądam zdjęcia schowane w szafkach, szukam szczęścia w rozbitych pięściach, może bym miał świat, gdybym zechciał, to się w refleksjach, pisze jak puszkin Lekcja różnic, nie jesteśmy równi Ignoruje twój życiowy cynizm Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzić człowiek? Spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, w nocy. Refleksje Andrzej Dąbrowski z płyty, albo inaczej, to naprawdę wspaniała rzecz, jeśli chodzi o występy wokalne, nie tylko. Andrzeja Dąbrowskiego, ale też Krystynę Prońko czy Wojciecha Gąsowskiego. Proszę Państwa, już mówię do usłyszenia. Marcin Kusy, kłaniam się i, i na koniec jeszcze Andrzej Dąbrowski z też niedawnym nagraniem Bądź wierny sobie, czyli nowa interpretacja słynnej piosenki My Way. A naszemu solenizantowi życzymy raz jeszcze przynajmniej 150 lat w dobrym zdrowiu. Panie Andrzeju, pozdrawiamy serdecznie Państwu. Dziękuję i do usłyszenia.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 O, nie żałuję, lecz cóż, wszak każda rzecz i szczęście też drogo kosztuje. To, bądź wierny są Bywało też, jak pewnie wiesz, że żyło się. zdrości, lecz dziś nie budzi to niczego już Prócz wesołości, a że zdołałem przejść ten cały szlak Niech so... my romance doesn't have to Wasn't needed a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 Maciej Sampolski, zapraszam. Na krajowej dziesiątce pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. Między Toruniem a Lipnem na wysokości miejscowości Kikuł motocyklista wypadły z trasy i na 348 kilometrze policjanci kierują ruchem naprzemiennie. Według drogowców te utrudnienia utrzymają się do godziny 22. Do tego krajowa piętnastka, trasa między Toruniem a Brodnicą na wysokości Kowalewa po morskiego była awaria samochodu osobowego, która niestety trwa. Na miejscu, czyli 263 km trasy, wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. Krajowa 27 przypominamy o blokadzie drogi na 31 km. Między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami wciąż nie ma przejazdu w miejscowości Bieniów.